Trzeci transport. Pod koniec września przyjechał do mnie korzeń i powiedział, że właśnie organizuje trzeci transport i że Bartek oczekuje mnie na Baranie Górze, by razem wyjechać na zachód. Wspominała po latach Anna Szweda, pseudonim Annuszka. Zdziwiło mnie to trochę, ale mimo wszystko ubrałam się i pojechałam z nim. Pamiętam, że przejeżdżając przez Bielsko odczuwałam strach. Zatrzymali się w Wiśle Czarne. Korzeń powiedział Annuszce, by czekała na niego na dole, a on pójdzie po Bartka. W tym czasie przyszedł orzeł biały i zabrał Annuszkę. Stwierdził, że Bartek nie zejdzie po nią, ponieważ nie odjeżdża z trzecim transportem. Był późny wieczór. Annuszka widziała samochód ciężarowy kryty plądeką. Wsiadali do niego chłopcy z oddziału Bartka i część grupy Sztubaka. Było ich trzydziestu, w tym dwie dziewczyny od Sztubaka. Mieli przy sobie krótką broń. Odjechali osłaniani przez zmrok. Tadeusz Przewoźnik pamięta, że trzeci transport wyjechał kilka dni po drugim. Być może było to już gdzieś pod koniec września. Amerykańskie ciężarówki wypożyczone z kopalni albo jakiegoś innego przedsiębiorstwa znów zabrały minimum sześćdziesiąt osób. Wyruszyli z Wisły Czarne. Wyjechali Józef Marek i Jakub Walczak, opowiada Józef Fiedor. Namawiałem ich, by zostali, nie posłuchali. Już nigdy się z nimi nie zobaczyłem. W podróż miała też wyruszyć Irena Stawowczyk-Michalska, pseudonim Sarna. Wraca pamięcią do tamtych czasów. Stałam w szeregu gotowym do odjazdu, odliczałam nawet. Chciałam to zrobić dla rodziców, którym strasznie zależało na moim bezpieczeństwie. Do sarny podszedł sztubak, z którym w tym czasie była związana. Błagał, by została. Posłuchała go. Sztubak powiedział wówczas głośno wszystkim czekającym, że jest podejrzenie, iż cała akcja może być zorganizowana przez UB. Kilka osób wystąpiło z szeregu. Reszta odmaszerowała w stronę miejsca, gdzie miały przyjechać ciężarówki. Od wyjazdu nie dała się odwieźć innymi Stanisława Golec, pseudonim Gusta, której chłopak Miś pojechał już wcześniej. Stanisław Włoch pseudonim Lis wspomina... Nie chciałem jechać z tą grupą i poszedłem z Bartkiem na Baranią Górę. W czwartym, ostatnim transporcie miało się znaleźć całe dowództwo zgrupowania. Wówczas na ciężarówkę miał wsiąść sam Bartek. Tymczasem amerykańskie ciężarówki przykrywane plandekami na dużych, podwójnych kołach z reflektorami osłoniętymi metalowymi kratkami wjeżdżały od strony Strzelec Opolskich do miejscowości Barut. To dość duża wioska leżąca dzisiaj na granicy województw opolskiego i śląskiego. Administracyjne podziały przypisały ją opolszczyźnie. Jerzy Karpiński, który w Barucie mieszka do dzisiaj, miał wtedy 18 lat i wieczorem wracał do domu. Pamięta, auta jechały prosto do lasu. 16 wówczas Magdalena Bryś opowiada. Słyszałam ciężarówki, ale ich nie widziałam, bo mieszkałam za daleko. Z siostrami byłyśmy w pokoju na piętrze. Wyglądałyśmy przez okno, ale nic nie było widać. Nie poszłyśmy zobaczyć, co to jedzie, bo wtedy po wojnie każdy jeszcze się bał. Myślałam, że to zaś wojna. Wojna była zła, ale lata po niej też wcale nie były dobre. Koło szkoły silnik jednej ciężarówki zgasł. Wiktor Koźlik miał wówczas 16 lat. Mieszkał w domu, który sąsiadował ze szkołą. Budynek stoi w Barucie do dziś. Wyszliśmy zobaczyć, co się stało, ale wyskoczyła ochrona z karabinami i nas wygonili. Uciekłem. Pamięta, jakby to się stało zaledwie wczoraj. Na kilka sekund wiatr podwiał kraniec plandeki. A może kierowca ciężarówki podniósł płachtę, szukając skrzynki z narzędziami? To wystarczyło, by bystre oczy kilkunastoletnich wówczas mieszkańców Baruta zdążyły zobaczyć, że ciężarówka jest załadowana ludźmi. Wiktor koźnik nie wie, kto to mógł być, ani ile osób było na pace. Pamięta jednak, że byli ubrani w mundury, takie dziwne, jakby angielskie. Nieogoleni i stłoczeni. Na głowach mieli wojskowe czapki. Wkrótce nadjechało drugie auto. Wzięło zepsutą ciężarówkę na hol. Po kilku minutach Stedbaker'y zniknęły w lesie. Nikt już nie pamięta dokładnie, ile ciężarówek przejechało przez wioskę, trzy, może pięć. Wiadomo tylko, że wiozły stłoczonych ludzi ubranych w cywilną odzież albo w mundury, takie jak na zachodzie nosili wojacy polskich sił zbrojnych pod wodzą generała Andersa. To tak zwane battle dressy. Na rękawach mieli naszywki Poland. Dziwny konwój pognał w stronę Hubertusa. Polana Hubertus leży jakieś półtora kilometra od skraju lasu. Dzisiaj obok niej stoi sanatorium rehabilitacyjne. Przed nim biegnie leśny dukt. Po wojnie, po prawej stronie, stał murowany budynek o wymiarach 5 na 10. Dzisiaj miejscowi różnie określają jego przeznaczenie. Jedni mówią, że był to kamienny paśnik. Inni, że stodoła z mieszkalną przybudówką, chlewik, może murowana kuźnia. W trakcie wojny w budynku mieli znajdować się tam ukraińscy jeńcy. Po zakończeniu działań militarnych nie był już użytkowany. Alfons Czerner mieszkał w sąsiednim Sarnowie, ale w Barucie miał dziewczynę. Odwiedzał ją regularnie, w weekendy. Wracał akurat do domu. Jechał rowerem przez las. Niespodziewanie wyrośli przed nim dwaj wojskowi, mieli odbezpieczone karabiny. Nigdy wcześniej ich tam nie widział. Sprawdzili dokumenty i puścili. Nie zapamiętał nawet wyglądu ich mundurów. Było już po północy, więc szybko pomknął dalej. Siedemnastoletnia Eryka Stelmach szła wówczas do pracy w majątku Sarnów z dziewiętnastoletnią siostrą Anastazją. Po wyjściu za mąż zmieniła nazwisko na Ebert i koleżanką. Przechodziły koło Hubertusa, ale zanim tam doszły, z krzaków wyszli nagle dwaj żołnierze i zagrodzili im drogę. Chyba byli to Rosjanie. Jeden z nich zapytał. kuda diosz? Odpowiedziały po śląsku, więc nie zrozumiał. Stojący kilka metrów obok mężczyzna ubrany w granatowy garnitur przetłumaczył Rosjanom odpowiedź. Kazali dziewczynom iść dalej. Zapamiętały szczegółowo wygląd mundurów. Bluzy z przodu spięte były pasem opadającym na spodnie. Spodnie były szerokie u góry i zwężające się ku dołowi w kolorze wyblakłej zieleni, wpuszczone w wojskowe oficerki koloru czarnego. Nie są pewne, czy na, na ramiennikach mieli gwiazdki. Hubertus był ogrodzony drutem kolczastym, choć wcześniej nikt go tam nie widział, opowiada Anastazja Ebert. Tak było przez najbliższy tydzień. Leśną drogę, którą maszerowały do pracy Anastazja, Eryka i ich koleżanka, przecinały jakieś druty, biegnące wprost do stodoły. Eryka zauważyła w rowie wielkie żelazne talerze, płaskie i okrągłe. Wielkie jak felgi od auta. Nazajutrz, wczesnym rankiem, barut pospiesznie budził się do życia. Gwieździsta noc zapowiadała pogodny dzień. Wielu mieszkańców zamierzało go wykorzystać na zbieranie ziemniaków na polach. Wstali wczesnym rankiem i zaczęli przygotowywać się do prac polnych. Nagle poranną ciszę rozerwał huk. Odgłos wielkiej eksplozji przybiegł od strony lasu, gdzieś z okolicy Hubertusa. Ci, którzy byli na dworze, podnieśli gwałtownie głowy. Czegoś takiego wcześniej w życiu nie słyszeli. Ci, którzy byli jeszcze w domach, wybiegli na zewnątrz, by zobaczyć, co mogło się wydarzyć. Wiktor Koźnik opowiada. Byłem już na dworze, przygotowywałem wozy do zbierania ziemniaków. Koło piątej usłyszałem potężny huk. Kurczę, co to się stało? Wtedy jeszcze nie wiedziałem. Rodzina Brysiów hodowała świnie i konie. Tego dnia Magdalenie przypadł obowiązek porannego obrządku. Była akurat przy świniach. Wybiegła z obory, jej siostry wyskoczyły z domu. Wspólnie zastanawiały się, co to za huk. Chwilę po wybuchu w lesie zaczęto strzelać z pepeszek, seriami. Były też pojedyncze strzały. Na wspomnienie tamtych chwil na ciele Magdaleny Bryś pojawia się gęsia skórka. Długo strzelali. Teraz już wiem, że tych, co nie wysadzili, to postrzelali. Julia Jon dobrze to pamięta. Słyszałam rano huk. Od ludzi dowiedziałam się, że wysadzono oborę. Od tego czasu nie byłam w tym lesie. Nikt z mieszkańców Barutu nie wiedział wtedy, co naprawdę się wydarzyło. Rozmawiano tylko między sobą. Pytano, choć bez nadziei na uzyskanie odpowiedzi. Kto zginął? Chyba nikt nie znalazł w sobie tyle odwagi, by pójść na Hubertusa i sprawdzić, zobaczyć na własne oczy. Strach! Wygrywał z ciekawością. Na barudzkich zegarach musiało upłynąć kilkanaście godzin, by ciekawość pokonała strach. Jerzy Karpiński zapamiętał, że nawet nie można było znaleźć się w pobliżu, bo cały teren był ogrodzony drutem kolczastym. Anastazja Ebert i jej siostra Eryka Stelmach noc spędziły w stodole w majątku w Sarnowie, w którym pracowały przy zbieraniu cebuli. Tam także dotarły odgłosy wybuchu. Nad ranem nastolatki wracały do domu. Na Hubertusie już nie było stodoły, leżał tylko gruz, a wokół unosił się dym. Już z daleka widziałyśmy płomienie, wspomina ponad osiemdziesięcioletnia dziś Anastazja Ebert. Ruscy żołnierze otaczali całego Hubertusa. Zatrzymali nas. Wyszedł Polak. Machnął ręką i kazał szybko uciekać do domu. Biegnąc widziały ruiny stodoły i stojące obok ciężarówki. Tego samego dnia w południe Antoni Niemiec, szef Śląskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, skrył się w krzakach koło drogi, jakieś 200-300 metrów od gruzów stodoły. Widział kilkunastu mężczyzn ubranych w krótkie luzy wojskowe, brązowe, takie jak nosili wówczas funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Wrzucali do ogniska jakieś strzępy odzieży i fragmenty ciał. Ogień palił się 10 metrów od ruin Paśnika. Z odległości 200 metrów Antoni Niemiec nie był w stanie rozpoznać, czy były to szczątki ludzkie, czy zwierzęce. Ba, czy w ogóle mogły to być one? Zasugerował się zapachem unoszącym się z ogniska. Mdłym, charakterystycznym dla palonego ciała. Całe zdarzenie razem z Antonim Niemcem oglądał z zakrzaków inżynier Stanisław Fariaszewski, który był wówczas starszym nadleśniczym w Centawie. W zaroślach siedzieli przeszło dwie godziny. Funkcjonariusze UB, których, jak zeznawał później Fariaszewski, rozpoznał na odległość, zakopywali szczątki. Antoni Niemiec pamięta dziwny telefon, który odebrał na kilka dni przed eksplozją w lesie. Dzwonił sam wojewoda, generał Aleksander Zawadzki, osobiście. Nalegałby wydać okulnik, w którym zakazuje się leśnikom wstępu do lasu pod groźbą zastrzelenia bez ostrzeżeń. Kilka tygodni później Antoni Niemiec został aresztowany pod wydumanym zarzutem uzbrojenia leśników na własną rękę. Nigdy już publicznie nie opowiadał o tym, co widział na Hubertusie. Jestem ogromnie szczęśliwa, że przeżyłeś gehennę pod Monte Cassino, że ocalałeś i cały i zdrowy wracasz do domu. To zdanie udało się odczytać Franciszkowi Polaczkowi ze strzępka listu, który płonął w ognisku na Hubertusie. W widział także kawałek zielono-żółtego materiału, który mógł być pozostałością po mundurze. Resztki spodów butów, klamry. Matka pisała ten list do syna, który walczył w armii Andersa. Po wojnie wracał z zachodu do ojczyzny. Pokazałem list Brolowi, ale on zdecydowałby wrzucić go do ognia. Opowiadał Franciszek Polaczek, któremu płonące ognisko pokazał właśnie Konstanty Brol. Ten wówczas był leśnikiem i, jak opowiadają starsi mieszkańcy Baruta, mógł owego krytycznego dnia pomagać oprawcom. Byłem zdziwiony, że Brol tak pewnie się tam poruszał. Chyba musiał tam być wcześniej albo w nocy wszystko z bliska obserwował. Ognisko, zdaniem Polaczka, płonęło jakieś 10-12 metrów od zburzonej stodoły. Było widać świeżo skopaną ziemię. Pogorzelisko, które jeszcze wtedy się tliło, Zajmowało obszar mniej więcej pięć na sześć metrów. Nogi grzęzły mi w piasku, mówił. Patrząc na to wszystko, pomyślałem, że ktoś zaciera ślady. Konstanty Brol przyniósł łopatę. Wbił ją kilka razy w ziemię. Na głębokości dwudziestu, trzydziestu centymetrów zdziwiony Polaczek ujrzał nagie ludzkie plecy. Leżały tam trzy ciała. Obok siebie. Nie kopali już dalej. Po trzech dniach opowiedział o tym, co widział leśniczemu, ale ten nie był zaskoczony. Poradził mu tylko, by milczał i nikomu o tym nie mówił. Polaczek zginął później w niewyjaśnionych okolicznościach. Magdalena Bryś pamięta, że starsi mieszkańcy wioski wzięli wiklinowe koszyki, koziki i pod pretekstem zbierania grzybów znaleźli się niby przypadkiem w okolicy Hubertusa. Zawróciło ich wojsko, ponieważ cały teren był szczelnie obstawiony przez kilka dni. Wartownicy powiedzieli im tylko, że nie mogą dalej iść i muszą wracać. Żadnych wyjaśnień, żadnego tłumaczenia, czego tylu wojskowych szuka w barudzkim lesie. Po kilku dniach wojsko zniknęło. Chłopi popędzili na Hubertusa. Już. Bez przeszkód. Jerzy Karpiński wspomina. Znałem stodołę bardzo dobrze, bawiłem się tam jako dziecko. Jednak jak tam poszedłem, zobaczyłem zamiast stodoły tylko gruz, Czternastoletni wówczas Henryk Pytel kilka dni przed wybuchem widział zielone osobowe auto, które przejechało przez Barut i pomknęło w stronę Hubertusa tak, jakby wyznaczało trasę ciężarówką. Ciekawość zagnała chłopaka do lasu w ślad za samochodem. Zobaczył, jak kilku nieznanych mu mężczyzn chodziło wokół stodoły i coś przy niej majstrowało. Gdy odjechali, ciekawość zaprowadziła Henryka dalej, pod samą stodołę. Zobaczył wtedy cztery podkopy na rogach i po jednym w połowie długości ścian. Wtedy jeszcze nie wiedział, po co je zrobiono. Dopiero później zrozumiał. Nieznajomi przygotowali budynek do wysadzenia. Ciekawość nie dała spokoju Henrykowi Pytlowi także po wybuchu. Pobiegł do lasu razem z kolegą. Widzieli kawałki ciał, porozrywane ubrania. Zobaczyli czapkę rogatywkę z orłem w koronie i gwiazdkami. Obok leżała ludzka głowa. Uciekli, ale wrócili. Zakopali głowę pod gruszą. Im dalej od stajni, tym kawałki ludzkich ciał były mniejsze. Relacjonuje Józef Neumann. Gdybym podszedł bliżej, widziałbym więcej. Bałem się jednak wtedy to zrobić. Miałem wówczas tylko dwanaście lat. To, co tam się zdarzyło, wywarło na mnie wstrząsające wrażenie. Nikomu o tym nie mówiłem. Nie przyznałem się nawet rodzicom. Ówczesny z Barutu, Teodor Anioł, wiedział, że ludzie chodzili do lasu. Znajdywali tam kości. Zbierali je i zakopywali. Co chwilę natykali się na fragmenty ubrań, trzewiki. Ojciec Huberta z Zika zobaczył część mózgu, skórę z włosami, rozszarpane mundury. Józef Brol w maju 1947 roku natrafił na szczątki Battle Dressa, skórzany portfel z książeczką wojskową i zdjęcie młodego człowieka w kurtce wojskowej z napisem Poland na rękawie z kobietą i dwójką dzieci. Zdjęcie zabrała jego sąsiadka i nie wie, co się z nim stało. Wiktor Felkus był palaczem w sąsiednim sanatorium. Pamięta, że przez kilka miesięcy w okolicy unosił się zapach, który można by określić jako cmentarny. Jeszcze w latach 60. na Hubertusie widywał szczątki butów, a w 1989 roku znalazł dwa ludzkie zęby. Mimo iż w Barucie mówi się wiele o odnalezionych zdjęciach i dokumentach, w istocie nikt poza mieszkańcami ich nie widział. Były skrzętnie pochowane, rozpadły się przez lata albo zaginęły. Henryk Pytel znalazł fotografię polskiego oficera, Zdjęcia już dawno nie ma, ale jeszcze po wielu latach pamiętał, że oficer miał trzy gwiazdki, na ręce trzymał chłopczyka w marynarskim mundurku, a obok stała dziewczynka. Znajdowaliśmy czapki cywilne, rogatywki. Na niektórych mundurach były naszywki poland, mówił. To mieli być jakieś Andersy, mieli mieć takie krótkie, jakby angielskie mundury, opowiada jedna z mieszkanek Baruta. Trzy legitymacje znaleźli, ale one były z adresami z Poznania. Truży Keller w kieszeni wojskowej marynarki znalazł mapę. Przeniósł ją do domu. Dziś nie ma już po niej śladu. Alfons Czerners z Sarnowa po tygodniu znów przyjechał do dziewczyny w Barucie. Dopiero wtedy dowiedział się o tym, co się wydarzyło na Hubertusie. Połączył fakty i te skojarzenia wytłumaczyły mu, dlaczego nocą zatrzymali go żołnierze i legitymowali. Nie wiedział, że przejeżdżał przez epicentrum tragicznych wydarzeń. Po kilku miesiącach na gruszy zauważyliśmy wiszącą rękę. Znaleźliśmy ją dopiero zimą, po tym jak opadły liście. Przytacza makabryczne wspomnienia z tamtych dni Jerzy Karpiński. Uważa, że resztki ciał oprawcy przenieśli na fesztrowe pole. Fesztrowe pole, jak mawiają mieszkańcy Baruta, to inaczej ogród gajowego. Czasem jest też nazywane polem śmierci. Rósł tam m.in. agres. Dziś już tego ogrodu nie ma. Wszystko zarosło, opowiada Magdalena Bryś. Prowadził tam chodnik, a Masengrab, czyli masowy grób, był przy tym chodniku zaraz za sadzawkami. Podobno było widać, że coś tam jest, ale nikt nie kopał, bo u beków było wokół pełno. Tam jeszcze po pięciu latach było widać ten grób. Fesztrowe pole leży na południe od miejsca, gdzie stała stodoła jakieś 50 metrów za dębem rosnącym przy drodze prowadzącej do Dąbrówki. Obok ogrodu gajowego są rybochowy, w których przed wojną zimowały karpie. Zaraz po wybuchu kilku mieszkańców Barutu właśnie w tej okolicy słyszało serię z maszynowych, którymi zapewne dobijano tych, którym udało się przeżyć albo zdołali uciec z samego środka piekła. Teodor Szolke przypomina sobie, jak opowiadano, że na Fesztrowym Polu Miał być wykopany zbiorowy grób. Róża Keller i Anastazja Ebert dwa, trzy tygodnie po wybuchu poszły w to miejsce wypasać krowy. Pamiętają, że na polu widać było łatę świeżo rozkopanej ziemi, która się poruszała. Ufruch mógł być wywołany przez procesy gazowe zachodzące w rozkładających się ciałach. Te ruszającą się ziemię dostrzegło też wiele innych osób. Łucja Szolkę na własne oczy widziała na Hubertusie czaszkę z kępką włosów i buty. Mniej więcej po roku poszła z babcią na festrowe pole wypasać krowy. Nagle krowa zapadła się po kolana. Gdy się stamtąd wydostała, śmierdziała trupami. Uciekłyśmy czym prędzej, wspomina. Ojciec Magdaleny Bryś ponoć wszystko wiedział i przekazał synowi, który miał wtedy 14 lat. Pokazał nawet grób. Jako młoda dziewczyna po prostu bałam się umarłych, już nigdy nie poszłam do tego lasu, wyznaje Magdalena Bryś. Magdalena Bryś fesztrowego pola nie odwiedziła do dzisiaj. Nie byłaby w stanie wskazać tego miejsca. Wielu innych mieszkańców Barutu też miałoby z tym niemały problem. Powód? Zmiany krajobrazu. Fesztrowe pole zalesiono. Dzisiaj w miejscu, gdzie kiedyś Gajowy uprawiał Agrest, rosną wysokie sosny. Wszystko znajduje się na terenie parku krajobrazowego. Raymond Szczygło sadził tam drzewa kilka lat po wojnie w ramach akcji zalesiania. Uważa, że nie może tam być żadnej masowej mogiły. Nie znalazłem śladów świeżego kopania, stwierdza. Urzędnicy z gminy Wielowieś w archiwach dokopali się informacji o tym, że faktycznie po wojnie zalesiono 8 hektarów gruntów, ale nigdzie nie natknięto się na ludzkie szczątki. Anastazja Ebert pamięta, że pod koniec września 1946 roku na Hubertusie znów pojawiło się wojsko. Żołnierze Starnowskich Gór mieli kilofy i łopaty. Przez kilka dni wyrównywali teren. Potem wywieźli gruz. Po kilku latach wzgórze porosły krzaki i młode drzewa. Nie wiem, kto tam zginął, ale nikt nie zasługuje na taką śmierć. Kończy swoje wspomnienia Anastazja Ebert. To wrześniowe wydarzenie na długie lata pozostało w pamięci mieszkańców Barutu. To, czego mimo woli byli świadkami. Paraliżowało ich do tego stopnia, że nie chcieli o tym rozmawiać, nawet między sobą. Milczeli. Szczątki dokumentów, zdjęcia czy żołnierskie guziki, które znaleźli w lesie, chowali w najgłębszych zakamarkach swoich domów albo jak najszybciej wyrzucali. Magdalena Bryś wraca pamięcią do tamtych czasów. Głośno o tym się nie rozmawiało, bo każdy się bał. Mówiono tylko na ucho, jak ktoś coś wiedział, to o tym nie rozprawiał, bo można się było tylko kłopotów nabawić albo może nawet życie stracić.